I don't know. bardzo serdecznie. Jestem na takim małym końcu świata i dlatego tak troszeczkę tutaj wieje. Czy Wasze święta też były takie, że strasznie wiało. Padało, trzaskało gradem, grzmiało. Te burzowe chmury nadciągały z wszystkich możliwych stron, żeby popsuć Wam tą atmosferę świętowania. Żeby popsuć wam wolne dni, które ciepłem mogły być spożytkowane w zupełnie inny sposób. No mnie tak troszeczkę było. Po święta chyba każdy z nas czuje się większy, cięższy od skubania tych wszystkich fantastycznych smakołyków. W zasadzie dzisiaj niczego nie brakuje nam już na co dzień. Ale mimo wszystko w ramach tego świętowania, nic nie robienia właśnie siedzi się i skubię się te wszystkie świąteczne baby, wędliny, no, Czyś by jeszcze ktoś strzelał po świątecznym kerbitem, siedzę tutaj na tym końcu świata ptaszki sobie ćwierkają po mojej lewej stronie jak na dłoni widzę krosno, a to jest tak pirazy drzwi 20 km stąd, a te wszystkie domeczki, budyneczki, to wszystko właśnie widać jak na patelni, bo jestem wystarczająco wysoko, żeby to widzieć. I w zasadzie z wszystkich stron, jak nie spojrzę, otaczają mnie pagóreczki. Za siebie nie spoglądam, bo tam jest las Więc uznamy, że z wszystkich stron są pagóreczki Zresztą w lesie też są pagóreczki O i tak sobie Siedzę, oddycham, słucham tych ptaszków Wiatr Wywiewa Moje uszy z lewa na prawo I z prawa na lewo Słoneczko Powoli zaczyna myśleć o tym, żeby Udać się na spoczynek a ja taki poświąteczny, troszeczkę, może dłuższy odcinek, około muzyczny Wam zafunduję. A około muzyczny, bo mm, chciałem powiedzieć o kilku takich rzeczach, które muzycznie ostatnio w mojej głowie siedzą. Jak to bywa w podcaście Papa Cafe, ja czasami właśnie o takich rzeczach mówię i w tych miłych okolicznościach przyrody minus wiejący wiatr właśnie o takich rzeczach troszeczkę Wam powspominam Gdy często gęsto jestem w Rzeszowie to łapię za gałki mojego radioodbiornika i szybko Staram się wyregulować go tak, aby odbierał stację, która mm, tak bardzo ślicznie nazywa się Chili Z I tak y, szczerze mówiąc z Radiem Z nie ma aż tak wiele wspólnego oprócz tego, że jest to ten sam kapitał to baza utworów i klimat jaki jest w tej stacji jest zupełnie odmienny, zupełnie inny niż w stacji bazowej no właśnie, no ja sobie reguluję tą gałeczką ustawiam sobie Chili Z, pomykam sobie ulicami miasta to zazwyczaj jest sobota niedziela, weekend, więc nie ma takiego natężenia ruchu i ja mogę właśnie swobodnie tymi ulicami sobie pomykać, słuchać bardzo przyjemnej muzyki no chyba nie może być lepiej nawet jeżeli zdarzy się, że czekam gdzieś na światłach albo wyjeżdżając z miasta o nieodpowiedniej godzinie, na przykład w sobotę, gdzie również zdarza się, że są gdzieś na wylotówce delikatne, ale zawsze korki to ta muzyczka umila mi to wyjeżdżanie z miasta stanie w tym korku utwory są takie bardzo delikatne i wprowadzające w odpowiedni nastrój z tego co się zorientowałem w tym radiu nie gadają za wiele, no ale wyjeżdżam kilka kilometrów za rzeszów. o, jakoś psinko przyszło tu poszczekać na końcu świata Budaburek wyjeżdżam sobie Kilkanaście kilometrów za Rzeszów i mm, sygnał Chili Z y, ginie, a ja y, standardowo wracam do mojej flagowej trójki, ale gdzieś ta tęsknota za Chili Z we mnie była i zacząłem sobie szperać, dubać i w internecie y, słuchać podczas tych chwil, gdy y, siedzę przed komputerem właśnie y, czyli Z. Ale okazuje się, że mamy do wyboru kilka opcji stacji Chili Z. Jest stacja Soul, stacja Ladies Covers Deep i stacja, która nazywa się dziwnie, czyli Rafał Brindal Quartet. A teraz są dwa psy. I za cholerę nie chcą sobie pójść. Tylko będą szczekać. Tak, Rafał Bryndal Quartet, albo Jazz Quartet w każdym razie nazwa niekoniecznie oddaje to co w tej stacji się znajduje, bo moglibyśmy się spodziewać, że to jest kwartet Rafała Brendala, ale nie prawdopodobnie Rafał Brendal tylko swoją marką firmuje to radio, a są tam Właśnie takie kwartyciki i tego typu zespoły, które grają muzyczkę bardzo przyjemną dla naszego ucha i odmienną od tego szczekania psów, które w tle. No, żeby uciszyć psiaki, to musiałem jednak się poddać i uciec odrobinę w kierunku lasu. To jest jakieś ptaszyska, mi tu nadaje. Psy triumfalnie zadecydowały o odwrocie tak? Czyli misja została wykonana Zielono-niebieski intrus Został yy, przegoniony I można już funkcjonować W obrębie własnego domostwa Dobrze a ja tu sobie postawię w przeciągu wszystko będzie nadawać A ja będę dalej nawijał Teraz troszeczkę widok mi się zmienił Ale dalej jest piękny Już wspomniałem z wszystkich stron pagórki Teraz widzę jeszcze drogę wojewódzką czyli jakieś pojedyncze przemieszczające się samochody bardzo spokojna pora dnia już wspominałem o Chili Z. ja jestem zakochany już w samych dżinglach tej yy, stacji radiowej ale stałem się największym fanem yy, kanału Covers, bo jest tam yy, duża liczba coverów, w zasadzie covers składa się chyba z samych coverów utworów wykonywanych przez innych artystów mm, bardzo fajne aranże, mm, utwory bardzo dobrze znane, utwory znane, utwory, które dopiero odkrywam i bardzo przyjemnie tego się słucha, bo niejednokrotnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony co można wyciągnąć z pewnych utworów i w jaki sposób można je mm, właśnie zagrać, zaśpiewać no i cały czas pamiętamy, że jest to kanał Chili i taki Chili autowy klimat ma wprowadzić u nas no i to się sprawdza słucham tego radia i odpływam no jest to bardzo fantastyczne połączenie utwory się wprawdzie zaczynają powtarzać z tego co widzę ale do momentu, w którym ciągle będę czerpał radość z tych utworów, których słucham, to tej stacji nie zmienię i mam nadzieję, że ta pętla utworów jest jednak bogata i aż tak często do tych samych utworów oni nie będą wracać. Zapomniałem jeszcze dodać, że w tych kanałach tematycznych nie ma osób, które przerywałyby te utwory nie ma osób, które gadają między utworami nie ma serwisów informacyjnych no jest to typowo muzyczne radio internetowe no i chwała chwała im za to, bo słucha się tego fantastycznie i polecam polecam 10 na 10 jeżeli chcecie wprowadzić je w taki fantastyczny czyli autowy klimat to jak najbardziej czyli Z. Tak. A panom z Radia Z proponuję, żeby Przysłali mi worek pieniędzy Z taką fantastyczną, darmową reklamę Zanim swoimi ustami wklepię w wasze słuchawki Kolejny muzyczny temat To chciałem się zapytać was wszystkich O co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi ze ślubem Williama i Kate Czyli no nie wiem jak to, księcia Williama no tak, księcia Williama następcy tronu Wielkiej Brytanii o co chodzi? skąd taki szum? ja rozumiem, że w Anglii mogą wałkować ten temat nawijać o nim na okrągu, ale w Polsce ja wiem, że mamy dużo Polaków w Anglii i, i mało Angoli w Polsce ale... ale co mnie obchodzi? książę William i jakaś Kate Chcąc, nie chcąc, o niektórych rzeczach słyszymy, bo nawet moja ulubiona stacja, nie czyli ta, do której wspominałem, ale flagowe, flagowe, flagowe radyjko moje, które funkcjonuje u mnie już od dłuższego czasu, czyli trójka, nieraz wspominała o tym, że w pałacu Buckingham będą przyjęcia do pracy związane właśnie z obchodami Uroczystości Zaślubin, Williama i Kate Kolejne psy Czuję się osaczony A teraz z prawej strony Ale trudno, już nie będę uciekał Nigdzie Będę czuł się intruzem i Będę opowiadał o tym, że Że właśnie Słyszymy o tym, że Potrzebują personelu, że Będzie potrzeba Masy kelnerów, masy pomywaczy jest szkocka gwardia, która ochrania na co dzień pałac i która od dłuższego już czasu się powiększa właśnie na tą okoliczność. No przecież, kurczę, to musi wyglądać. Tak? Panowie w tych czerwonych garniturkach, w tych czerwonych mundurkach z tymi czarnymi czapkami rodem z Syberii będzie tych panów dużo podczas tej uroczystości. No i pojawia się polski akcent. Polski akcent też o tym wałkowali we wszystkich możliwych mediach, że pewien przedsiębiorca, producent, można rzec nawet artysta, załapał wielką fuchę, bo robimy mebelki, które znajdą się w pięciogwiazdkowym hotelu, w którym to będą nocować goście Właśnie pary książęcej. Rewelacja. Ale cały czas się pytam pytam Was, ale o co chodzi? O co chodzi z tą uroczystością? Tak. Żeby codziennie y, przez kilka dni nadawać y, w telewizji informacyjnej y, program związany z ceremonią, y, ślubu pary książęcej, no to już jest ostra przesada. Ja mówiłem, Mówiłem nie tak dawno, że, mm, że ta stacja informacyjna stała się troszeczkę takim telewizyjnym tabloidem, który robi sensację z wszystkiego, więc zapcha i dziura, prawda? Dużo się na ten temat wałkuje. W Wielkiej Brytanii to e, łatwo posadzić przed telewizorem kogoś, kto znając język angielski przerobi te treści na polskie i zapcha 45 czy tam ile minut ramówki. Dusza. Ale odpuśćmy Williamowi, odpuśćmy przyszłej księżnej. Tak, księżna, księżna, okej. Okay. I wróćmy do tematów muzycznych. Ja jakiś czas temu, dobre kilka odcinków temu, dobre kilka miesięcy temu mówiłem o rewelacyjnej płycie Moniki Brodki. Monika Brodka to jest artystka, która pojawiła się na rynku muzycznym Dzięki programowi IDOL. IDOL był taki program. Dobrą dekadę temu ten pierwszy idol się kończył i gwiazdą pierwszego idola była moja rówieśniczka. tak O uśmiechu, który zajmował pełną gębę Alicja Janosz. Wtedy taka drobniutka, malutka blondyneczka Hmm, która miała kawał głosu no ale jak wiecie po wygraniu takiego hmm, programu oprócz tego, że dostaje się kasę no nie wiem jak wtedy było teraz zazwyczaj jest kasa i kontrakt płytowy hmm, przyjmijmy, że wtedy też tak było że dostawali kasę i kontrakt płytowy czyli przepustka do sławy ale hmm, często gęsto hmm, okazuje się, że ten kontrakt y, płytowy tak naprawdę jest to przekleństwo dla tych ludzi. Bo są to ludzie wyjątkowi, którzy mają y, kawał głosu, y, często y, dobry warsztat, talent. No i można by było coś z tego zrobić fajnego, ale producent kalkuluje. To ma być płyta, która się sprzeda. A żeby taka płyta się sprzedała, to robimy ją dla mas. No i tak właśnie postąpiono w tamtych latach za Alicją Janusz, yy, nagrali taką płyteczkę, yy, której no właśnie, to był jakiś bubel prawdopodobnie, bo ja nawet sobie nie przypominam nic konkretnego z tamtej płyty. Później były jeszcze jakieś przymiarki do ożywienia tego wizerunku. Yy, tak, robili tą wtedy dziewczynkę na taką. Y, twardą sztukę zadziorem młodą, taką y, nazywało się to chyba Alex, to była jeszcze większa porażka, a gwoździem do y, przysłowiowej y, trumny, no gwoździem do y, potrzaskania tej kariery, która mogła pięknie rozkwitnąć. Y, był taki kawałek, y, w której ona śpiewała o jajecznicę. Tak. Porażka. Generalnie porażka. Te psy się chyba tam gdzieś zagryźć chcą. No ale wracamy do pani Janosz. Jak już wspomniałem, jajecznica była wielkim niewypałem i ktoś bardzo mądry zaproponował młodej jeszcze wtedy Alicji, żeby się wycofać, wyciszyć szum wokół swojej osoby i właśnie Alicja w ten sposób postąpiła, pokończyła szkoły przez ostatnie kilka lat kończyła studia ustatkowała się teraz jest tą samą drobną, no już nie, nie dziewczynką a kobietą ciągle o, o uśmiechu, który wypełnia pełną gębę, że tak kolokwialnie się wyrażę no, muszę Wam powiedzieć, że całkiem sobie kobieta wyrosła nam z Pani Alicji i Pani Alicja od jakiegoś czasu współpracuje z zespołem, który nazywa się Hudo Band i właśnie na YouTubie możemy sobie poszperać za tym zespołem i zobaczyć, jak ktoś fantastycznie yy, poprowadził Panią Alicję? Jak Pani Alicja yy, fantastycznie zaczyna wykorzystywać swoją szansę, bo nazwisko pomimo tego, że od tamtego czasu minęła już prawie dekada, to nazwisko w tym świadku muzycznym jako tako jest jeszcze znane. Można na tym nazwisku pojechać, ale Alicja po cichutku robi swoje. Początkiem 2010 roku Hudu Band wydało swoją debiutancką płytę na której znajdowały się utwory właśnie z udziałem Alicji Janosz jak już wspomniałem można sobie tej płytki posłuchać można wejść na MySpace'a tego zespołu albo na YouTube ie. można sobie posłuchać utworów różnych z koncertów i nie tylko no a teraz szykuje się kolejna płyta no właśnie tego nie doszperałem w sieci i zastanawiam się czy płyta Hudu czy solowa płyta Alicji Janosz. Hudu to są takie klimaty bluesowe. No bo właśnie zastanawiam się jak to dokładnie dookreślić, bo jest to taka troszeczkę zabawa tymi klimatami. Jest to muzyka różna, że się tak wyrażę, ale bardzo ciekawa, bardzo dobrze dopracowana. Coś, co Warto polecić coś, na co warto zwrócić uwagę. Coś, czego warto posłuchać. Właśnie. Czyli czasami warto hmm, poczekać. Czasami warto zacząć wszystko od nowa. Na nowym koncie. I... No i właśnie. No i ja trzymam kciuki, żeby wyszło z tego coś dobrego Monika Brodka była przykładem udanej kariery po takim programie bo pomimo, że te wcześniejsze płyty Moniki Brodki może do mnie nie trafiały to miały swoje grono miłośników Monika uzbierała grono fanów robiła muzykę no, muzykę dobrą tak, powiedzmy, że była to muzyka Dobra dla określonej grupy ludzi, później postanowiła drastycznym ruchem zmienić to, co robi na scenie muzycznej i wyszło jej to na dobre. No, pozyskała sporo fanów, chociażby mnie, tak? No, no, gdybym ja był gwiazdą muzyki, to chciałbym mieć siebie jako fana, prawda? Także, Pani Moniko, pozdrawiam i, i Pani się powinna cieszyć, że zostałem Pani fan. Tak No i Właśnie Przed Alicją otwiera się droga do tego, żeby zrobić coś fajnego Zespół Hoodoo Band Moimi kroczkami pojawia się tu i ówdzie Robi bardzo dobrą robotę z tego, co można wyczytać w sieci i trzymam kciuki, żeby to wszystko się rozwijało. A Was, mili Państwo, żegnam już na dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu majowego. Wykorzystajcie go jak najlepiej, żeby pogoda Wam dopisywała. Ja pazurkami wydrapałem sobie dodatkowe dni wolnego, tak, urlop, czyli mój weekend majowy będzie troszeczkę dłuższy i też mam nadzieję, że zrobię coś fajnego w tym czasie i nie będzie to tylko i wyłącznie pisanie pracy magisterskiej. O, proszę litość. No właśnie. Życzę Wam udanej zabawy w weekend majowy, a ja na zakończenie dzisiejszego podcastu proponuję Wam posłuchać tego, czego ja na co dzień mogę posłuchać w Chili Z, czyli dobrych coverów i jest to utwór bardzo dobrze znany, ale słuchajcie w jakim aranżu jak fantastycznie zrobiony i jak fantastycznie tego się słucha i w jaki fantastyczny klimat nas yy, ten utwór wprowadzi a jest to cover utworu który pojawił się chociażby w filmie Rocky. zapraszam do słuchania i mówię Wam cześć, do usłyszenia w kolejnych podcastach Papa Cafe And up back on the street. Did my time took my chances when the distance now I'm back on my feet? Just a man and his will to survive. So many times it happens so fast. You change your passion for glory. Dreams of the past, you must fight them to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye. Of our rival, and the last known survivor stalks his way in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger, rising up straight to the top. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger. It's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survival stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye. It's the eye of the tiger. It's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our ride. The stocks is in the night And he's watching us all in the eye the time